Rozdział trzeci Państwo Izrael to bękart protokołów Pisali w protokołach Cytat Odtąd, w nawiasie od rewolucji francuskiej, stale prowadziliśmy narody od jednego złudzenia do drugiego. Tą metodą wszystkie państwa są w stanie tortury, pragną pokoju. Gotowe są wszystko poświęcić dla pokoju. Lecz nie damy im pokoju, póki nie uznają otwarcie naszego międzynarodowego superrządu i nie okażą posłuszeństwa. Czyż nie jest to synteza historii całego XX wieku? Jeszcze dokładniejsza jest kolejna zapowiedź. Cytat. Dla osiągnięcia naszych celów koniecznym jest aby w miarę możliwości wojny nie przynosiły nikomu zysków terytorialnych. Ta kluczowa zasada pochodzi przecież sprzed dwóch żydowskich globalnych wojen. Nikomu, nikomu w cudzysłowie, czyli goją, bo Żydom i owszem, przynosiły. Geostrategicznym wynikiem obydwu wojen było zwycięstwo dwóch żydowskich konspiracyjnych międzynarodówek. Syjonizmu i komunizmu. Syjonizm otrzymał obiecaną ojczyznę w postaci państwa Izrael. Komunizm otrzymał pół Europy, a w sensie powierzchniowym to 80% jej powierzchni, jeżeli wliczyć do Europy azjatycką, że do bolszewię. Autorzy wyjaśniają powód, dla którego wojny nie przynoszą nikomu zysków terytorialnych. Cytat. Nasze międzynarodowe agentury, nasze międzynarodowe prawa Przekreślają prawa narodów, w nawiasie patrz Unia Europejska, i będą nimi kierowały w ten sam sposób jak prawo państwowe, które kieruje sprawami swoich podwładnych. Aby w tak podbitych państwach, narodach sprawować władzę, potrzebne są usłużne gojowskie agentury, w nawiasie kreatury. Cytat. Wybrani przez nas spośród mas administratorzy, odznaczający się zdolnością i ślepym posłuszeństwem, w nawiasie patrz, wszystkie kolejne nierządy w podbitej Polsce lat 1945-2013. Tu tłumacz jeszcze w swoje pięć groszy. 2023. Nie powinni być specjalistami od zarządzania tak aby w naszej grze łatwo mogli stać się pionkami w rękach światłych doradców i specjalistów od dziecka wychowanych w sztuce rządzenia sprawami świata. Od 1945 roku mamy w okupowanej Polsce kohorty światłych doradców i specjalistów od dziecka wychowanych w sztuce zarządzania sprawami świata. Najpierw były bermany, mince, fejginy, Goldbergi i Fleischfarby, potem Jaruzelscy, kiszczaki, i wreszcie Gieremki, Kuroni, Michniki, Mazowieccy, etc. Wszyscy wychowani od dziecka w sztuce rządzenia światem. W Ameryce doradcy i specjaliści usadowili się we wszystkich strukturach parlamentaryzmu, finansach, mediach i armii, okupujących pół globu za pomocą terroru, dywersji pieniędzy z niesamowitym profetyzmem zapowiedzieli potrzebę istnienia antysemityzmu. Cytat Obecnie już niektóre państwa zaczynają protestować przeciwko nam. Czynią to tylko dla formy, według uznania naszego i według poleceń naszych, bowiem antysemityzm jest nam potrzebny do rządzenia naszymi młodszymi braćmi. Protokoły Protokoły są bękartem dokumentów YSAPTA, pod warunkiem, że to on i jego gang byli rzeczywiście autorami tych programów. Oto fundamentalne wyznanie określające dzisiejszą rzeczywistość. Cytat. My jesteśmy źródłem terroru wszechogarniającego. Mamy na usługach ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad. Donosicieli monarchii, w nawiasie monarchistów, demagogów, socjalistów, komunistów, oraz wszelkich utopistów. Wszystkich zaprzęgliśmy do pracy. Każdy z nich na swoją rękę toczy, jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony układ. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek tych działań. Wzywają do pokoju, gotowe dla niego poświęcić wszystko, lecz my im spokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie. Nie uznają naszego nadrządu międzynarodowego. Powyższy cytat to najkrótszy. Skończenie trafny manifest sionistyczno komunistyczny Powinien ozdabiać frontony wszystkich parlamentów, gmachów rządowych oraz instytucji międzynarodowych na czele z ONZ i jej agendami. Dodajmy jeszcze ich uwagi o roli masonerii. Określili ją jako przykrywkę nieświadomych posługaczy, co zdefiniował Krystian Rakowski w swoim przesłuchaniu na Łubiance w 1938 roku. Zobacz Tome pierwszy i drugi. Rolą masonów jest granie liberalizmem, wolnością i demokracją, kłamliwymi utopiami do mamienia motłochu i masonów niższych szczebli. Niezbędne było wprowadzenie instytucji prezydentów, premierów, administratorów do wykonywania poleceń tajnego Sanhedrynu. Jako prezydenci lub premierzy mają oni ponosić osobistą odpowiedzialność za wykonanie decyzji ich nadzorców. Odpowiadać osobiście przed nimi, a nie przed formalnymi parlamentami. Przechodzimy teraz do tych europejskich manekinów, którzy pilotowali powstanie Izraela. Pierwszym był Sir Arthur Balfour, angielski premier, po spotkaniu w 1906 roku z doktorem Wizmanem nagle doznał olśnienia ideą uczynienia hazarskim Żydom królewskiego prezentu z Palestyny. To Balfour otwarł wrota piekieł XX wieku do dwóch wojen globalnych, służących zwycięstwu syjonizmu i komunizmu, czyli uniwersalnemu żydzizmowi. Technologię kruszenia oporów przeciwko podbojowi Palestyny opracował już w 1882 roku Leon Pinsker. Arabin Elmer Berger nadał temu programowi następującą formułę. Cytat. Grupa Żydów poświęconych sprawie syjonizmu zapoczątkowała komiwojażerski styl dyplomacji wprowadzającej ich do kancelarii i parlamentów gdzie sądowali pokrętne i zawiłe ścieżki polityki międzynarodowej tej części świata, w nawiasie Europy, w którym na porządku dziennym były intrygi i tajne umowy. Żydzi włączyli się w krąg praktycznej polityki. Kiedy propozycja Ugandy jako hazarskiej ojczyzny zmroziła talmudzkie kierownictwo hazarstwa rosyjskiego, tajny Sanhedrin szybko podmienił Herzla na Wizmana. Sam Lenin, w cudzysłowie Lenin, nie pozostawił suchej nitki na syjonizmie, a zwłaszcza na propozycjach Ugandy jako ziemi obiecanej. Cytat. Ta idea syjonistyczna jest zupełnie fałszywa i w zasadzie reakcyjna. Idea odlemnego państwa żydowskiego jest naukowo całkiem nieosiągalna i reakcyjna w swych implikacjach politycznych. Miał rację ten mongoło-tatarski Żydo Była i jest reakcyjna w każdym znaczeniu, kontekście i czasie. Wizman dostał się do gabinetu Lorda Persji i stało się coś, co wysperał Reed. Cytat. Wychodząc z gabinetu Lorda Persji, doktor Wizman wziął, w nawiasie ukradł, Kartkę z nagłówkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na której następnie spisał raport ze swojej konferencji i wysłał go do Rosji. W nawiasie, gdzie zarówno pod rządami romanowych, jak i nowych carów komunistycznych nie ma zwyczaju pozostawiać bez nadzoru druków rządowych. Dokument ten, napisany na oficjalnym papierze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wzbudził w Rosji reakcję podobną, jaką odczuwa rosyjski mużyk na widok świętej ikony. Był wyraźną oznaką, w nawiasie dla rządu rosyjskiego, że rząd brytyjski poniechał, znaczy się porzucił, doktora Herzla i ma zamiar zdobyć Palestynę dla rosyjskich syjonistów. Tu mamy odnośnik, więc czytamy. Wypada wątpić, czy Wisman dmuchnął lordowi Persji formularz MSZ czy poprosił lorda Persji o jego podarowanie. Tym podstępem dr Wizman rozpoczął nową strategię w sprawie państwa żydowskiego. Sam lord Persji podczas rozmowy z Wizmanem, w czasie której ten rzekomo ukradł mu nadruk MSZ, wyraził zdziwienie, że Żydzi mogli wpaść na pomysł ojczyzny w jakiejś tam Ugandzie, a nie w Palestynie. Był bowiem wierzącym protestantem i dla niego Palestyna, była świętą ziemią jego starszych braci. Wisman uczynił Anglię stacją rozrządową wiodącą do Palestyny. Osiadł w Manchesterze, okręgu wyborczym Balfora i zarazem głównym bastionem partii syjonistycznej w Anglii. Balfour w 1906 roku stracił premierostwo na rzecz nowej prosjonistycznej gwiazdy młodego Winstona Churchilla. Zwyciężyli liberałowie, a Churchill poszukując wyborców w Manchesterze podlizywał się syjonistom atakiem na rządową ustawę o obcokrajowcach, która powstrzymywała masową imigrację Żydów, głównie z Rosji. Sam, będąc synem Żydówki, czuł ze w krwi. Jego poparcie dla syjonizmu rozstrzygnęło starania o takę premiera. Poparł syjonizm jako rosnący w siłę ruch polityczno-narodowy Żydów. Zyskał tym uznanie do tego stopnia, że jeden z wiodących Żydów na mityngu syjonistów odpowiedział, że kto nie głosuje na Churchilla, ten jest zdrajcą. Inwazja Hazarów na Palestynę posuwała się milowymi krokami. Balfour, poprzednik Churchilla na stanowisku użytecznego durnia w roli premiera, był jeszcze bardziej usłużny. Nigdy nie pomyślał, przygotowując milionom Hazarów gniazdko w Palestynie, o losie jej prawdziwych gospodarzy. Ta sama postawa wobec Palestyńczyków cechowała Churchilla. Po rozmowach z Wismanem Balfour już nigdy nie kwestionował roszczeń hazarskich Żydów do miana prawdziwych Żydów. Z kolei dla Churchilla te rozróżnienia były nieznane i nieistotne. Drugi front Eksodusu nadciągnął z Ameryki. Po wojnie domowej spłynęły tam wielomilionowe fale żydowskich emigrantów, głównie Hazarów z Rosji i porozbiorowej Polski. Pierwszym Żydem w Ameryce, który rozpoczął proces talmudycznej konspiracji na wielką skalę, był Edward Mandelhaus. Doszedł on do wielkich wpływów, głównie jako promotor sionizmu. Już jako osiemnastolatek odkrył, że rządem amerykańskim kieruje zaledwie kilku senatorów, posłów i sam prezydent. Cytat. Poza tym małym kręgiem nikt się nie liczy. Skąd zaczerpnął tę wiedzę? Po latach prezydent zaproponował mu prowadzenie jego kampanii wyborczej. W 1900 roku House miał już dość kariery w prowincjonalnym Teksasie. Przeniósł się do Waszyngtonu i w 1900 roku stał się głównym poszukiwaczem odpowiedniego kandydata na prezydenta demokratów. Jego wybór padł na Wilsona i był to wybór na miarę historyczną dla sprawy podboju Palestyny. Rabin Stefan Weiss wspólnie z Hausem zadecydowali, że bezwolna miernota Wilson będzie najodpowiedniejszym kandydatem. Stefan Weiss, będący tubą liderów żydowskiej konspiracji, butnie oświadczył na wiecu wyborczym, że nadchodzące wybory wygra Wilson i będzie prezydentem przez dwie kadencje. Tak dziwnie się złożyło, że Weiss, Herz, Nordau byli Żydami urodzonymi w Budapeszcie. W latach 1900-1910 przybył do Ameryki kolejny milion rosyjskich Hazarów. Syjonizm zyskał w nich twardy elektorat. Jak podaje rit, potęga Hausa wynikała z genialnego odkrycia reguły wyborczej polegającej na tym, że główne wysiłki elekcyjne należy poświęcić biernej masie niezdecydowanych, bo zdecydowani i tak pójdą głosować na swoich kandydatów. Dzięki temu demokraci powrócili tam do władzy na dwie kadencje po 50-letniej przerwie. W nawiasie – 1912-1916. A także zwyciężali prezydenci Roosevelt i Truman w latach 1932, 1936, 1940, 1944 i 1946. A byli to ojcowie założyciele państwa hazarskiego w Palestynie. Po zwycięstwie Wilsona w 1912 roku, House miał jeszcze czas na napisanie powieści z jadowitym kluczem. Tytuł Administrator Philip Drew. Kluczowe jest tu słowo administrator. Pochodzi ono z protokołów i oznacza w istocie nie prezydenta, tylko administratora wyznaczonego przez Żydów. Padają w powieści takie szczere, pogardliwe zwroty jak nikczemny plan, wybór kreatury na prezydenta. House dał tym samym dowód na to, że doskonale zna protokoły i kieruje się nimi w praktycznym działaniu. Tak więc Ameryka wkroczyła w epokę najniegodziwszych kreatur w roli prezydentów, będących w istocie tylko bezwolnymi administratorami. Od tego czasu Ameryka i Europa z przyległościami były i są do dziś rządzone przez kreatury nominowane przez syndrom talmudycznego rabinatu z dominującą rolą hazarstwa wschodniego. Wilson natychmiast po wyborze przyjął Rebe Weissa na dłuższej audencji. Przed wyborem w 1911 roku Wilson wygłosił pryncypialne przemówienie, w którym proklamował swoje poczucie tożsamości, uwaga, cytat, ze sprawą żydowską. W tym samym roku rosyjski premier reformator Stołypin udał się do Kijowa na uroczystość odsłonięcia pomnika cara Aleksandra II Wyzwoliciela, gdzie został zastrzelony przez hazarskiego zamochowca Mortko Bogrowa, syna bogatego adwokata. W tym samym czasie, gdy Wilson konferował z rabinem Weissem, House był na obiedzie z Louisem Brandeisem, Wpływowym żydowskim prawnikiem. Po spotkaniu zanotował, cytat: Byliśmy jednomyślni co do nadchodzących wydarzeń. Czytaj: Planów rozpętania pierwszej żydowskiej wojny globalnej. Przed wyborami, House przygotował Wilsonowi listę przyszłych ministrów. Ale rzeczywistym autorem listu był Bernard Baruch, król pieniądza i wyrocznia tajnej władzy który przygotował logistycznie i finansowo rewolucję hazarską w Rosji 1917 roku. Tak więc trzy kreatury oplotły mackami bezwolnego Wilsona ich administratora stalową obręczą Baruch, Weiss, Haus. Wkrótce wybuchnie wojna przez nich autoryzowana, a później nastąpi sukces terytorialny Sionistów w postaci zasiedlenia Palestyny. Po II wojnie globalnej syjoniści z bolszewickimi współplemieńcami podbijają większość terytorium geograficznej Europy. Po latach Haus przyznał we wspomnieniach, że idee polityczne wbijane do umysłu Wilsona nie pochodziły ode mnie. Zatem od kogo? Łatwo ustalić. Pochodziły od Barucha i jego sieci. Transmisja idei wiodła następująco. Baruch House Wilson. Po mianowaniu Wilsona na prezydenta, scenariusz detonacji II Żydowskiej Wojny Globalnej był już gotowy. Nastąpiło jeszcze jedno arcyważne wydarzenie. Z żydowskiej loży, B'Night Bridge, synowie przymierza, wypączkowała jej agresywna odrośl pod nazwą Ligi Przeciw Zniesławieniu w nawiasie Żydów. Anti-Defamation League, urosła do wielkiej potęgi politycznej jako organizacja terrorystyczna, wykorzystująca wszelkie formy przemocy fizycznej, medialnej, politycznej, finansowej, etc. Wojna już była w pełnym biegu, kiedy w Anglii wyłoniła się grupa patriotycznych przeciwników sionizmu, angażowania się na drugorzędnych frontach zwłaszcza prowokowania naturalnych sojuszników Anglii, na czele z Rosją jeszcze carską. Grupę stanowili premier Askiw, Lord Kitchener, minister wojny, i Douglas Haig, główny dowódca armii brytyjskiej we Francji, oraz William Roberts, późniejszy szef sztabu generalnego. Askiw okazał się być ostatnim politykiem brytyjskim usiłującym pogodzić ogień z wodą liberalizm z brytyjskim interesem narodowym i zasadami protestantyzmu. Cała trójka była przeciwna idei państwa żydowskiego w Palestynie, przedstawionej Askitowi przez żydowskiego ministra w rządzie brytyjskim Herberta Samuela, obecnego przy rozmowie Wizmana z Lloydem Georgem podczas śniadania w grudniu 1914 roku. Askit notował potem, cytat, Propozycja Samuela popierająca aneksję Palestyny przez Wielką Brytanię, kraju wielkości Wali pokrytego jałowymi górami i w części pozbawionego wody, uważa on, że na tych terenach możemy uplasować od 3 do 4 milionów ludzi. Dokładnie tyle, ile liczyła wtedy diaspora hazarstwa w Rosji. Podobny sceptycyzm deklarował Lord Kitchener cieszący się wtedy wielkim autorytetem politycznym. Oceniał on, że w tej chwili najważniejszym zadaniem militarnym brytyjskiej polityki jest utrzymanie Rosji w stanie wojny. W związku z tym premier Askiw wysłał go do Rosji z tą właśnie misją, ale wiązący go krążownik Hampshire przypadkowo, w cudzysłowie przypadkowo, zatonął. Co za pech! Rit pisze, strona 148, że Lord Kitchener był wtedy jedynym przedstawicielem sprzymierzonego państwa, który mógł uratować Rosję przed żydochazarską apokalipsą. Przedtem takim mężem opatrznościowym Rosji był jej premier, Stołypin. Niestety, równie przypadkowo zastrzelony przez niezrównoważonego syna bogatego Żyda z Kijowa. Niezrównoważonego w cudzysłowie. Rid wtedy jako korespondent wojenny pisał cytat. Pamiętam reakcję żołnierzy na Froncie Zachodnim, gdy usłyszeli o wypadku statku. Odczuli go jako przegraną bitwę. Nie wiedzieli, jak bliska prawdy była ta intuicja. Prześledźmy dokładniej na podstawie ustaleń Rida, jak pomiot kaina przełamał opór brytyjskich polityków sprzeciwiających się w plątaniu Anglii w awanturę palestyńską. Jak już wiemy, posłali na dno Lorda Kitchenera wraz z krążownikiem Hampshire, w którym płynął do Rosji. Pozostali jednak godni przeciwnicy syjonistów, na czele z premierem Askifem, Robertsonem i innymi z ich otoczenia. Stanowili oni ostatnią przeszkodę na drodze do zwycięstwa sionizmu w sprawie palestyńskiej. Atak szedł przez Mendia, Times, Sunday Times, doszlusowywały do Manchester Guardian, tworząc front medialnych lodołamaczy oporu przeciw sionizmowi. Wpływowy żydolord lord Milner oznajmił w nawiasie, wkrótce miał wejść do rządu. Cytat: Mylą się Arabowie, jeśli sądzą, że Palestyna pozostanie arabska. Mówił o Arabach. Arabach w cudzysłowie. Lecz powiedział to przeciwko żywotnym interesom brytyjskim, grupie premiera Askifa, bowiem w tym samym czasie pułkownik Lawrence poderwał Arabów do rewolty przeciwko militarnym wrogom aliantów. Wszystkich przeszedł w służalstwie dla syjonistów Philip Kerr, późniejszy Lord Lowen, a wtedy osobisty sekretarz Lloyd George'a. Oznajmiał on publicznie, iż żydowska Palestyna musi się wyzwolić z niewoli wściekłego psa berlińskiego. Tak właśnie na użytek gojowskiego motłochu syjoniści tytułowali niemieckiego cesarza. Ker pośrednio postawił w jednym szeregu oponentów brytyjskich i wściekłego psa berlińskiego. Wątpliwy awans dla tych pierwszych. Aby Hazarzy nie czuli się jedynymi, których trzeba wyzwolić, dodawano im towarzystwo Arabów i Armeńczyków. Tak oznajmił m.in. Sir Mark Sikers, nie byle kto, bo szef sekretariatu gabinetu wojennego. Wisman nazywał go, cytat, jednym z naszych największych przyjaciół. Okazuje się, że kiedy trzeba, to Palestyńczycy przestawali być Arabami, lecz kopuł w tym, co z nimi zrobić, jeżeli Palestyna ma się stać nową ojczyzną Hazarów rosyjskich. A co do Armeńczyków, to właśnie rok 1915 był kulminacją ludobójstwa armeńskiej mniejszości w Turcji, dokonanego przez Żydów sefaradyjskich z Salonik pod dowództwem późniejszego pierwszego prezydenta Turcji, Żyda i homoseksualisty Atatirka. W komentarzu do tej schizofrenicznej wypowiedzi Sirkera dodajmy, że Arabowie i Armeńczycy żyli na ojczystych miejscach od niepamiętnych czasów i nie zdradzali najmniejszej ochoty na jakiekolwiek przeprowadzki. Mało tego, przemawiając w imieniu Żydów, Żydów w cudzysłowie, syjoniści oraz ich wyrobnicy na szczytach władzy w Anglii, potem Europy i Stanów Zjednoczonych dobrze wiedzieli, że na przykład Żydzi europejscy nie doznali żadnych prześladowań. Cieszyli się taką samą wolnością jak autochtoni. Co więcej i gorzej dla sionistów, Żydzi palestyńscy, mieszkający w zgodzie z palestyńczykami od wieków, nie chcieli pozostawać w Palestynie i godzili się nawet na Ugandę, potem jeszcze na Madagaskar, etc. Ostatecznie, Zjudaizowane 3-4 miliony mongolsko-tatarsko-tureckich kainitów pod przywództwem talmudycznych rabinów nagle zapragnęły posiadania Palestyny jako ich nowej kolonii, choć ani jeden z ich przodków ani się tam nie urodził, ani nie miał tamtejszych przodków. Podobnie schizofrenicznym argumentem posługiwał się inny ważniak, lord Robert Cecil grzmiał Arabia dla Arabów Judea dla Żydów Armenia dla Armeńczyków Sprawa wyzwolenia Armenii wkrótce zniknie z wyzwoleńczego rejwachu na rzecz uciskanych ludów Pozostaną tylko bezdomni bezdomni w cudzysłowie pseudo-żydzi rosyjscy Stanowisko Cecila było szczególnie zaskakujące na tle jego rodu zawsze wyróżniającego się brytyjską powściągliwością, umiarkowaniem, przenikliwością ocen. A jednak dr Wisman napisał potem o Lordzie Cecilu coś, co stanowiło zdalną zapowiedź budowania rządu światowego. Przeczytajmy uważnie tę impresję Wismana o Lordzie Cecilu. Cytat. Dla niego odtworzenie żydowskiego kraju w Palestynie i zorganizowanie świata w Wielką Federację są dopełniającymi się czynnikami następnego etapu zarządzania sprawami ludzkimi. Jako jeden z założycieli Ligi Narodów uważał sprawę kraju żydowskiego za równie ważną, jak sama Liga. Lord Cecil, podobnie jak legion innych masońskich posługaczy syjonistycznych, najwyraźniej nie znał zapisów w Deuteronie. Cytat. Ty wszystkie narody wytracisz, jeden po drugim i nie zlitujesz się nad niemi. Czy Lord Cecil mógł wiedzieć, że podbój Palestyny przez tataro-mongolską hołotę był jedynie etapem w zarządzaniu sprawami ludzkimi? Federacja Światowa jest dla Wismana już jawnie docelowa, a Palestyna jedynie przyczółkiem, etapem. W liście do pułkownika Hołse Cecil pisał coś przeciwnego. Cytat nie mam wątpliwości, że po wojnie powinniśmy uczynić wysiłek w kierunku stworzenia mechanizmu zabezpieczającego pokój. Widzę jednak niebezpieczeństwo w tym, że mierzymy zbyt wysoko. Nic bardziej nie zaszkodziło sprawie pokoju, jak załamanie się prób w tym kierunku po Waterloo. Teraz na ogół nie pamięta się, że początkiem Świętego Przymierza była Liga Walki o Pokój. Niestety pozwoliła ona skierować swoją energię na cele czyniące z niej ligę podtrzymania tyranii. Pokojowa paplanina rozbrzmiewała szczególnie fałszywie w drugim roku wojny. Zamiast spoglądać na interesy Europy, czyli swoje, Anglia wpatrywała się w Palestynę. Za dwa lata wybuchnie hazarska rewolucja w Rosji. Wkrótce potem zostanie wymordowana dynastia Romanowów dokładnie łapami i kulami tych, w których Lord Cecil i jemu podobni chcieli uszczęśliwić Palestynę. I tu na dziś zakończymy. Na ciąg dalszy rozdziału zapraszam najprawdopodobniej jutro.